Żniwa kukurydziane w tym roku opóźnione, nieco opóźnione czy bardzo opóźnione. Tutaj w Cykowie, w Wielkopolsce, widać, że ta kukurydza no właściwie powinna być już zbierana, a nawet została w dużej mierze zebrana. Jak to wygląda w całym kraju? Znaczy generalnie żniwa kukurydziane są opóźnione. To będzie gdzieś w granicach tydzień do dwóch tygodni. My żeśmy w poniedziałek dokonali próbnego koszenia poletek pokazowych. Wilgotności były rozpiętość od 30 do 42% w zależności od FAO. Z czego to wynika? Mianowicie yy, układ pogodowy w tym roku był nieco niekorzystny dla kukurydzy, ponieważ generalnie w tej lokalizacji od początku kwietnia do początku września zanotowaliśmy ponad 400 ml opadów, czyli generalnie dla Wielkopolski, gdzie średnia wieloletnia wynosi 550 ml rocznie, to jest bardzo dużo. Czyli można wnioskować, że opady w ciągu roku przekroczyły średnią wieloletnią. Druga sprawa, suma temperatur efektywnych była też niższa od wielolecia, ponieważ analizując temperatury, które występowały w tej lokalizacji, praktycznie w każdej dekadzie odchylenie rocznych temperatur od wielolecia było in minus, co spowodowało to, że kukurydza na przełomie września, października, gdzie generalnie tu był termin rozpoczęcia żniw kukurydzianych, nie osiągnęła odpowiedniej wilgotności i odpowiedniej dojrzałości, co to skutkuje na to, że przesuwamy te, te, te żniwa o tydzień czy dwa tygodnie w stosunku do lat ubiegłych. Czyli krótko mówiąc było za mokro i za zimno. Dokładnie było za mokro i za zimno. Jeśli chodzi o przesuwanie żniw, czy to kukurydzy, czy innych roślin uprawnych, zawsze no, troszeczkę odbija to się na y, kondycji roślin, na jakości plonu. Y, czy to już widać jakieś straty jakościowe, pogorszenie jakości? Znaczy to dziwo, jeżeli chodzi o, o te poletka, może ze względu na to, że to była stosowana ochrona fungicydowa, nie obserwujemy porażenia fuzariozami, jak i również... Y, była stosowana krona insekcydowa, także pole jest wolne od omacnicy prosowianki, natomiast bardzo dużo jest mszycy i to generalnie obserwujemy na, na wszystkich polach. Byłem w połowie września na Dolnym Śląsku, tam mają duży problem właśnie z omacnicą prosowianką, której tu akurat, akurat nie ma. Jeżeli chodzi o plony, no to mimo niskich temperatur i tego przesunięcia wegetacji szacuje się, że plony będą wyższe niż w ubiegłych latach, co Również widzimy po próbnym koszeniu, które właśnie dokonaliśmy tutaj w poniedziałek, że te plony są dość wysokie w granicach od 12 do 14 ton już w przeliczeniu na suche ziarno.